Ziemienie. Czakra, muladhara, korzenia, miejsce, podstawa kręgosłupa kolor, czerwony żywią. ziemia słowo muladhara przetłumaczone z sanskrytu oznacza wsparcie korzenia. Jest to nazwa określająca centrum energetyczne, które reprezentuje nasze połączenie z ziemią i naszym poczuciem uziemienia w życiu. Gdyby czakra podstawy znajdowała się w otaczającej nas naturze, Miałaby swoje miejsce w glebie przygotowanej na zasianie nasion. Czakra Muladhara jest połączona z naszą zdolnością przetrwania, utrzymania łączności z ziemią oraz stabilnością w życiu. Z tą czakrą związane jest zdrowie stóp, nóg oraz dolnego odcinka kręgosłupa. Czakra korzenia utrzymuje nas w pozycji pionowej i jest bazą z której energia przemieszcza się w górę i przepływa przez pozostałe takry. W tym właśnie miejscu rozpoczynasz też ćwiczenia, które wspomogą twój rozwój duchowy i wzmocnią twoje wibracje. Dzięki lekcjom z pierwszej sfery na nowo połączysz się z ziemią dzięki afirmacjom, odpowiedniej postawie i modlitwie. Teoretycznie, jeżeli czujesz połączenie z miejscem, w którym obecnie się znajdujesz, Pozwalasz swojej energii unieść się, co w zamian wzniesie i wzmocni twoje powiązanie z kosmosem.